To są informacje Polskiego Radia 24. Doradcy prezydenta pod lupą prokuratury. Sprawa dotyczy ślubowania sędziów w Trybunału Konstytucyjnego. Fala krytyki na Donalda Trumpa. Amerykański prezydent udostępnił grafikę, w której pozuje w roli Jezusa. W tym tygodniu pogrzeb Jacka Magiery poinformował PZPN. Minęła 21. Damian Szpyra. Zapraszam. Prokuratura przyjrzy się przedstawicielom kancelarii prezydenta, którzy doradzali, by Karol Nawrocki nie odbierał ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent zaprosił do złożenia przysięgi dwoje z sześcioga sędziów wybranych przez Sejm. Prokurator Generalny Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wskazywał na możliwe niedopełnienie obowiązków. Okazało się, że prezydent nagle zaczął sobie wybierać z tej szóstki. Poza prawem, z naruszeniem konstytucji. Widzieliśmy szefa kancelarii, który publicznie mówił, badano życiorysy.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 Najpierw ostra krytyka papieża, później grafika, na której Donald Trump przedstawia siebie w roli Jezusa Chrystusa. Amerykański prezydent ostatecznie usunął ten rysunek ze swojego konta na profilu True Social po fali krytyki. Jednak Donald Trump nie kryje braku sympatii wobec głowy Kościoła Katolickiego, a więcej o tym Martyna Szymczakowska. Dla chrześcijan to, co robi Donald Trump, może być uznane za bluźnierstwo. Dominikanin, ojciec Paweł Górzyński uważa, że prezydent Stanów Zjednoczonych, pokazując siebie jako Jezusa, przekroczył wszelkie granice. Właśnie obrazobórczy obrazek, który się. Ocierał bluźnierstwo, patrząc na to z perspektywy chrześcijańskiej. Ksiądz profesor Maciej Bała z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dodaje, że to celowe działanie Trumpa. Chrześcijaństwo dla Trumpa jest po prostu pewną machiną, którą można wykorzystać do swoich celów. W odpowiedzi na krytykę ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych, papież Leon XIV zapowiedział, że będzie nadal głośno sprzeciwiać się wojnie, dążąc do promowania pokoju, dialogu i wielostronnych relacji. Martynarz Czakowska, Polskie Radio. Tymczasem papież jest w Algierze, gdzie rozpoczął afrykańską pielgrzymkę papieską. Dion XIV odwiedził m.in. Wielki Meczet i spotkał się z prezydentem Algierii. Zwracając się do dyplomatów, papież podkreślił, że w tradycji religijnej Algierczyków leży sekret kultury spotkania i pojednania. Przestrzegł przed uleganiem zaślepieniu władzy i bogactwa i poświęcaniem godności współobywateli dla własnego szczęścia. Gościnność i jałmużna pozwalają dostrzec w drugim człowieku Boga i mogą przyczynić się do osiągnięcia większej sprawiedliwości między narodami w obliczu naruszeń prawa międzynarodowego i neokolonialnych pokus, powiedział. W nieplanowanym wystąpieniu w Wielkim Meczecie w obecności rektora Mohammada Mamuna al-Kazimiego Papież nawiązał do tamtejszego ośrodka studiów i podkreślił jego rolę w poszukiwaniu prawdy poprzez naukę i w umiejętności dostrzegania godności człowieka i budowania świata pokoju. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Watykan. Nie jutro, Leon XIV uda się do starożytnej Hippony. Jej biskupem przez 30 lat był Święty Augustyn, którego papież uznaje za Ojca Duchowego. Ponad pół miliarda plastikowych, plastikowych opakowań w trzy miesiące to aktualne dane dotyczące działania systemu kaucyjnego w Polsce. Rozmówcy Polskiego Radia zauważają, że dzięki automatom na ulicach jest czyściej.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 Warto zaznaczyć, że jeżeli sklepy wielkopowierzchniowe nie mają recyklomatu, maszyna jest przepełniona albo zepsuta, sprzedawca ręcznie przyjmuje puszki lub butelki i zwraca klientowi kaucję. W najbliższy czwartek, 16 kwietnia odbędzie się pogrzeb Jacka Magiery, poinformował Polski Związek Piłki Nożnej. Drugi trener reprezentacji Polski zmarł nagle w miniony piątek. Miał 49 lat. Musza święta żałobna zostanie odprawiona o godzinie 12 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej. Później który żałobny uda się na cmentarz wojskowy na Powązkach. Tam o 14.30 rozpocznie się ceremonia pogrzebowa. To były informacje Polskiego Radia 24. Przemrozki na Podlasiu Termometry w nocy będą wskazywać tam około 1 stopnia. Poza tym od 3 stopni w Warszawie do 9 na Górnym Śląsku. Przelotne opady deszczu spodziewane w okolicach Szczecina. Sytuacja pogorszy się jutro w ciągu dnia. W pasie od całego Pomorza po Dolny Śląsk będzie tam pochmurno i deszczowo. Na pozostałym obszarze słonecznie. Temperatura maksymalna we wtorek od 13 stopni na północy, 15 w centrum i na wschodzie do 17 na południowym zachodzie. Klimat. W całym kraju stan powietrza dobry lub bardzo dobry, tylko w Nowej Rudzie umiarkowany. Obecnie 41% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej z wiatru. W ciągu najbliższych godzin udział OZE będzie stopniowo wzrastać. Klimat. Wieczór w Polskim Radiu 24. 6 minut po godzinie 21. Pomówmy o tym. I jeszcze raz dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka, a dzisiaj pomówię z doktorem Tomaszem Słupikiem z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Witam pana doktora. Dzień dobry wieczór, raczej panie redaktorze i dobry wieczór Państwu. Wielka pols postać polskiego reportażu, wielka postać polskiej książki, faktu, Melchior Wańkowicz, inaczej Mel Wańkowicz, niektórzy mówili do mistrza Mel, ale to tylko ci uprawnieni. Ukłód kiedyś taki termin, między epoka. I powiem panu tak, że dotyczyło to, może słuchaczom wyjaśnię, tych czasów przedwojennych, kiedy Polska II Rzeczpospolita, prężnie się rozwijająca w niektórych dziedzinach, najróżniejszych, no mimo wszystko była nieco zanurzona w tej pierwszej Rzeczpospolitej. I taki melanżyk, który wychodził, no nie zawsze bywał najszczęśliwszy. I powiem panu tak, że ja obserwując obecnie Górny Śląsk i w ogóle Śląsk, dochodzę do wniosku, że ta kraina Polski znalazła się w takiej międzyepoce wańkowiczowskiej. Myślę, że to jest jakby dobra diagnoza, dobra konkluzja. W ogóle Śląsk wiąże i Górny Śląsk jest klasycznym regionem pogranicznego, jakich wiele w Europie, to znaczy funkcjonuje na kilku kultur, kilku języków, yy, kilku tożsamości, yy, czy nawet kilku religii. Więc yy, ta międzyepoka, tu z panem redaktorem się zgodzę, bo ona ma swoje źródła w tym, co było z jednej strony yy, wielkim atutem tego regionu, a z drugiej strony dziś jest przekleństwem, myślę o przemyśle ciężkim, bo jego potęga i siła, ale zarazem też yy, można by powiedzieć apetyty yy, krajów czy państw, które patrzyły takim można by powiedzieć bardzo chciwym okiem na, na tą część Europy, część świata ze względu na te surowce naturalne. no to, to, to była wielka przewaga i ten region się szybko zmodernizował i był bardzo nowoczesnym regionem europejskim. Natomiast tak jak mówię po 89 z różnych powodów to, co było a atutem, nie chcę powiedzieć z przekleństwem, ale Górny Śląsk już właściwie taką część tej transformacji na przełomie lat 90. i 2000, jeżeli chodzi o przemysł, y, przeszedł. Natomiast teraz stoimy przed takim drugim ważną zmianą, to znaczy, co po węglu, no i co dalej z. Y, tym dużym zespołem miejskim, który nazywamy konurbacją. To znaczy, te wskaźniki chociażby demograficzne nie są zbyt optymistyczne, ale kwestia demograficzna, czy kwestia kurczenia się populacji, to jest strukturalny problem całej Polski nie, nie tylko akurat Śląska, czy, czy wężej Górnego Śląska. Ja pamiętam Śląsk przed kilkudziesięciu lat, dosłownie 60. Pamiętam go, chociaż mieszkają w Warszawie, ale z różnych względów rodzinnych. Bywałem na Śląsku dosyć często, więc widziałem, czułem, e, zmieniałem biały t-shirt trzy razy dziennie, e, widziałem permanentne my mycie okien w tamtych czasach i czułem ten taki specyficzny smak w ustach, wie pan. E, teraz jak zdarza mi się przyjechać do Katowic, to już tego nie czuję i nie zmieniam białego t-shirtu trzy razy dziennie prawda. Katowice to było miasto, dobrze pamiętam, pięciu kopań Właśnie w tej chwili ostatnia y, dokonuje swojego żywota. Słynna i znana zresztą pewnie słuchaczom, nie tylko słuchaczom w ogóle Polakom kopalnia Wujek, w którym miały te tragiczne wydarzenia w 81. roku miejsce. Właśnie nie wiem czy już w zeszłym tygodniu nie została ostatecznie zamknięta, więc właśnie chyba tak jeden został szyb w Katowicach morskich i, i, i tyle po, po węglu, a po hutnictwie już zostały tylko i wyłącznie albo jakieś jeszcze miejsca, w którym resztki jakichś, nie wiem, budynków, hal e, istnieją. Często są to niestety tereny skażone, które, no, i zdegradowane, które trzeba zrewitalizować, zrekultywować, więc, więc rzeczywiście Górny, Górny Śląsk jest inny. Katowice są inne, miasta ościenne też są inne, ale co nie znaczy, że E, nie, nie, nie ma problemów, o których już... już no właśnie, porozmawiajmy, porozmawiajmy o problemach. E, ja sobie myślę tak, że były wielkie postacie bardzo kontrowersyjne na Śląsku, zwłaszcza po II wojnie światowej. Jork, e, Ziętek, generał, czyli Jerzy Ziętek, wojewoda śląski, generał, Śląsak z krwi i kości i rzeczywiście postać dla niektórych kontrowersyjna, dla innych bohater i ten, któremu udało, udawało się ochronić nieco Śląsk przed różnymi dziwnymi pomysłami, na przykład czasów perelowskich. Tak, to prawda. To jest postać niezwykła, bo w niej, jak w soczewce, też te śląskie spory się mm, i ogniskują i, i w pewnym sensie mm, koncentrują. No bo Ziętek rzeczywiście ma kilka twarzy, znaczy ma twarz sanacyjnego burmistrza Radzionkowa, małego miasteczka pod Bytomiem, ale ma twarz też i komisarza politycznego, który gdzieś tam blisko współpracuje z radzieckimi służbami. No ale z drugiej strony ma twarz rzeczywiście tego śląskiego dobroczyńcy, tak, za którego, czy, czy, czy który dzięki swojej pomysłowości, kreatywności, ale też i zmysłowi, instynktowi politycznemu buduje Park śląski, yy, największy w ogóle tego typu park yy, w, w Europie, ale też Spodek, który też pewnie wszystkim państwu jest znakomicie znany. Jest taka anegdota bodajże, kiedy przyjął Cerenkiewicz chyba w 1968 kiedy Spodek już zaczął być budowany, to Ziętek taki, yy, takiego fortelu dokonał, znaczy jakoś pozasłaniał tą budowę, tam Cerenkiew już go coś pytał, więc go zbył, a że to tam jakieś bloki, coś powstaje, no i potem za lat ileś już, jak Ceran już tym premierem być, przestał. No, okazało się, że jedna z najnowocześniejszych hal w ogóle, jak nie najnowocześniejsza, powstała zresztą ikona architektury. Notabene, m, konstruktor, e, który, który projektował spodek, później zrobił karierę na e, MITI, czyli tej najlepszej uczelni technicznej na świecie, czyli Massachusetts Institute of Technology. Także no, na tak, tak, tak. Ale po, po śmierci Ziemię, na, nadal. Dzisiaj już te spory są, m, można mają mniejszą temperaturę, ale jeszcze tak dekadę, półtorej dekady temu to mm, zatwardziali lustratorzy, chcieli nawet Ziętkowi taki pomnik wybudowano mm, w parku, niedaleko zresztą tych skrzydeł w Katowicach, więc ci y, lustratorzy chcieli ten pomnik w ogóle usunąć. No dzięki Bogu y, to się nie udało i tak Ziętek sobie stoi, można by powiedzieć, patrzy na y, y, w jakim stopniu jeszcze to swoje dzieło albo część swojego dzieła, które, które no, na pewno y, y, z różnych powodów jest historyczny i jest pamiętane przez pokolenia. No tak, ale Śląsk jest bardzo teraz homogeniczny tak naprawdę, dlatego, że nastąpiło ogromne przemieszanie w czasach PRL-owskich. Bardzo dużo e, osób z Polski nie, mającego, nie mających nic wspólnego z górnictwem, z hutnictwem pojawiło się na Śląsku. Przemieszało się ze Ślązakami tymi, którzy go doją, prawda? No mm. i stała się taka rzecz, że ten Śląsk stał się, no bardziej ryzykowny. Z jednej strony bardziej róż, różnorodny, no ale z drugiej strony, no trochę jak gdyby inny, no bo Hogo, me, Hogo <śmiech> widzi pan, panie doktorze, dziennikarz radiowy ma trudności z wypowiedzeniem słowa, zróżnicowany. O. E, tak, to prawda. Znaczy, to jeszcze warto powiedzieć, że od 1945 roku, y, właściwie, y, ślązaków, Niemców czy niemieckich ślązaków, y, najpierw skutecznie za pomocą represji, y, czy, czy wręcz czystych etnicznych, y, wypędzano, prosto tak można powiedzieć, prawda? Czy, czy, czy, czy, czy wypędzano, a później były kolejne fale, które też w dużej mierze, jakby były y, znaczy władzom komunistycznym y, dyktowały to i względy ideologiczne, ale nie tylko obliczył skrętnie profesor Kaczmarek, który taką świetną książkę o pędzenia, znaczy wyjazdach w ogóle, ale najpierw wypędzenia, później wyjazdach, że z samego Górnego Śląska między 1945 rokiem a 89. jechało około półtora miliona ludzi, więc niech państwo sobie w Warszawie, ile dobrze pamiętam, statystycznie to są dwa miliony, więc na niecałe. Więc półtora miliona ludzi to jest olbrzymia, olbrzymia liczba, a to co pan powiedział, to tak, po pierwsze wymiana ludności, po drugie te fale gierkowskiej industrializacji, które spowodowały że rzeczywiście na Ślązy z najróżniejszych części Polski y, przyjechało, no, co najmniej chyba tak szacuje się, koło miliona, miliona ludzi. I, więc, i tutaj tutaj jestem... to, że jeżeli można dodać, hmm. e, Gierek przecież nie był Ślązakiem, Gierek był, ta, zagłębi ta, Gerek był Zagłębiakiem. No. Zgadza się, dokładnie tak. Dokładnie, dokładnie tak. I, i, i ta różnica między Śląskiem i Zagłębiem jest do dzisiaj z różnych powodów widoczna, aczkolwiek w sensie takim czysto funkcjonalnym, oczywiście to jest jedna duża aglomeracja, te takie drobne animozje czy rzeczniki na temat e, Sosnowca i vice versa, Zagłębiaków na temat Ślązaków oczywiście gdzieś tam sobie w tej przestrzeni, czy to prywatnej, czy publicznej, e, publicznej funkcjonują. Ale, ale, ale, to prawda, że, że, że... no ale z drugiej strony też jakby zagłębia, dzięki Gierkowi dostało też takiego modernizacyjnego kopa. To to pojedzie i zobaczy, jak to miejsce wygląda. Ono rzeczywiście jest takie dość charakterystyczne, z dużą liczbą dużych osiedli, szerokimi arteriami, ale, ale kto sobie poczyta, jak Sosnowiec na przykład wyglądał, nie wiem, po pierwszej wojnie, a nawet przed pierwszą wojną, to, to rzeczywiście to było miasto, które mm, miało swoje różnorakie ograniczenia infrastrukturalne i tak dalej. Poza tym, no to też była, mm, tam przebiegała granica między Rosją z jednej strony, Austro-Węgrami z drugiej, a, a sami trzy Cesarstwem niemieckim, no i tu tak zwana y, granica trzech cesarzy. Słynna. Daje Kaiser, tak, słynie, da. Kajzer, tak czyli, czyli trójkąt trzech, trójkąt, ale to, to, to tyle historii. Natomiast mm, przytam szczerze, że z kolei ta Śląskość z różnych powodów też mocno mm, koncesjonowana, represjonowana po II wojnie światowej, no, znakomicie się, można powiedzieć, odrodziła. To znaczy jest jakiś genizlocj tego miejsca i jeszcze ta ludność etniczna, autochtoniczna, ale w jakimś stopniu, tak jak pan redaktor powiedział, w pewnym sensie z tym, nazwijmy, z różnymi, że wiołamy wymieszana. Dzisiaj daje taki oto efekt, że w Teatrze Śląskim niedługo będzie premiera Hamleta Szekspirowskiego w Języku Śląskim. Więc... Ale to tylko jeden z przejawów tego. No, ale przecież Język Śląski, Śląski nie tak. jest uznawany. Prezydent po raz kolejny zawetował ustawę o Języku Śląskim. Tak, e, wiem, że znowu Ślązacy przykują się, żeby spróbować jeszcze raz i chyba to też jest metoda. Ja się powiem tak szczerze, to dziwię, bo prezydent Nawrocki przyznaje się do tego, że po ojcu jest Kaszubem i jakoś uznanie języka kaszubskiego za język regionalny nie przeszkadza prezydentowi Nawrockiemu. Zastanawiam się, dlaczego uznanie języka śląskiego, nie gwary śląskie, języka śląskiego za język regionalny stanowi taki problem, bo co? Wpływy niemieckie, bo na granicy trzech cesarzy dwóch było niemieckojęzycznych. Nie, tak, bardzo, tak, nie tak. bardzo rozumiem, jaki jest klucz znaczy, tego. Ja, panie, też rozumiem. Znaczy ja, ja to jako, oczywiście, badasz też historii dei, a bardziej to litolo, szerzej historii dei. To znaczy, ja rozumiem, klucz jest y, z jednej strony nacjonalistyczny, a z drugiej strony Klucz, który wiąże się z tego, konsekwencją tego nacjonalistycznego podejścia jest podejrzliwość. No a z trzeciej rzeczywiście też stereotypy, które w wielu jeszcze polskich głowach pokutują. Taki cytat z Miłosza, jak pan redaktor pamięta spadkobier. Czynią, spadkobiercą NR-u jest partia. Ale tu chodzi o ten taki wątek nacjonalistyczny, który się tak bardzo mocno później zaczął ujawniać po 1968 roku no i który nie, może nie wybuchł w latach 90., ale to jest ciągle mocno nawet, jak pan redaktor spojrzy w badania opinii publicznej, poziom nieufności na przykład do Niemiec jest bardzo. Wysoki oczywiście w tak zwanej kongresówce, prawda? No tak, bo jak tak. zapytać w innych regionach, to, to wygląda to inaczej. A, a politykowi zależy na skuteczności, więc jeżeli mu mm, wychodzi, dzisiaj się robi przecież badania wszelkie przekrojowe i, i segmentowe, i wychodzi, że granie kartą antyniemiecką przynosi zysk, no to tu można by powiedzieć, Ślązacy są jakby sklejani. To zresztą od przynajmniej stu lat jest ten taki, prawda, motyw sklejania no, Ślązak, a właściwie czymś jakimś dziwnym taką mieszanką, nie wiadomo czego do końca, no to właściwie jak mówi tą mieszanką, to to bardziej przecież jest Niemiec, a nawet nie Polak, bo ta kwestia śląskości to ma też długą historię, jeżeli chodzi o kwestię, można by powiedzieć, uznania, tak, czy, czy, czy nie wiem, jakiejś emancypacji yy, tej śląskiej, etniczność to się dzieje teraz po 89 roku, ale też, jak Pan Ledak to słusznie wspomniał, no, trafia na najróżniejsze przygody. A na koniec już Państwu i czy panu redaktorowi, powiem, jest taki rzadki język pod Bielskiem, Wilamowski. I tym językiem włada dosłownie chyba kilkadziesiąt osób i tych Wilamowian się też prezydent Nowrocki wystraszył, więc tu nie wiem, strach może naprawdę wielkie oczy. Biorąc pod uwagę, że chyba u prezydenta może nastąpić dysonans poznawczy, bo jeżeli będzie brał w udział w rocznicach związanych z powstaniami śląskimi, które no, są bardzo celebrowane jednak i zawsze były i były za prl celebrowane i dzisiaj są celebrowane i znakomite filmy powstały na ten temat, znakomite książki i sprawa jest bardzo dokładnie dopracowana, to pan prezydent może mieć kłopot, bo z jednej strony to musi mieć świadomość, że udział w tych powstaniach śląskich brali udział ślązacy, bo wtedy jeszcze nie było tej ludności, w takiej ilości ludności napływowej na Śląsk. Tak, to prawda. Znaczy, za zacze, ale jak tak się przyjrzymy bliżej, to no, szczególnie w trzecim Powstaniu yy, mocno ingerowało z jednej strony druga RP ówczesna, y, która dopiero ta, nabierała takiego rolnego kształtu, a y, z jednej, a z drugiej strony oczywiście wtedy już Republika Weimarska i, i, i jakby ta rywalizacja tych dwóch państw oczywiście w takim węższym sensie, m, takiego czystego interesu, m, związanego z, z tymi surowcami, no i, i tym, że to było jedno z największych zagłębi węglowych wtedy w Europie. M, to, to, to jakby jest jedne, jed, jeden plan, ale tu też warto dodać, ten drugi plan jest taki, panie redaktorze, że często wtedy śląskie rodziny były podzielone, to znaczy zdarzało się, że rzeczywiście, m, nie wiem, starszy brat y, walczył, y, nazwijmy to, po stronie Korfanteko i, i, i Polskie, a młodszy y, był na przykład we Freikorpsie, czyli tych ochotniczych formacji, niemieckich i mm, zdarzało się, że rzeczywiście... No, I strzelali, strzelali pod... do siebie. Górą, tak, świetny, pod, pod górą, górą świetnej yy, Tak, zgadza się, zgadza się. I strzelali do siebie, także to tak tutaj w tej prywatnej pamięci na Śląsku jeszcze ma niestety ten taki tragiczny wymiar. No, yy, w jakim stopniu wojny domowej No W ogóle Śląsk ma tragiczne losy, bo przecież... Yy, Powstanie Śląskie, to co pan powiedział, potem y, zajęcie Śląska przez Niemców, Trzecia Rzesza, często siłowe wcielanie Ślązaków do armii niemieckiej, siłowe, no bo nie było wyjścia, no, byli y, państwem niemieckim, to tak jakbyśmy u nas mieli odmówić, y, prawda, pójścia do wojska, no, na szczęście teraz nie ma poboru, ale wtedy była wojna i był pobór obowiązkowy, więc brano wszystkich. Po wojnie ja się... rozliczanie przez komunikację i niekomunistów, i przez NKWD Ślązaków, obozy koncentracyjne, nie stwierdzona tak naprawdę do końca ilość ofiar, i wywózki Ślązaków, górników, znakomitych postaci na Syberię do pracy w kopalniach, gdzie niewielki pro procent tych ludzi wrócił do domu. Tak, to toś, no, toś, no, toś, miano górnośląskiej tragedii, zarówno już w dyskursie historycznym, ale bardziej już też takim popularnym, rzeczywiście tak się stało na, na Ślązaków, y, a też i Niemców y, śląskich i, i, i jeszcze wszystkich tych, którzy tak zwanej nowej władzy się nie podobali, spadły represje, w postaci takiej, jak pan redaktor y, wspomniał, obozów, taki najsłynniejszy na Śląsku, to Świętochowice, Zgoda, gdzie y, Salomon Morel, oprawca, y, tam co najmniej tysiąc osób, Zginęło na skutek i represji, y, oczywiście też panującej y, wtedy tam, panującego głodu i wszystkich tych w, złych warunków, y, które miały miejsce, y, ale, ale, ale też to były takie systemowe, y, czystki etniczne, plus wywózki właśnie w głąb, czy to do Donbasu, do Kuzbasu, y, górników, z których tam bodajże z 50 tysięcy wróciło dosłownie y, do domów y, kilka tysięcy. Natomiast później już po 1948 roku też systemowo próbowano rugować śląską przeszłość, śląską kulturę, właściwie też niemiecką kulturę zmieniano imiona, zmieniano nazwiska. Wielu ludzi jeszcze żyje takich już to są naprawdę ludzie sędziwi, którzy mieli niemieckie imiona najczęściej, prawda, czy niemiecko brzmujący nazwiska, więc ich siłą przymuszano, czy siłą właściwie, właściwie zmieniano na jakieś polsko brzmiące przede wszystkim miona i nazwiska. No i te lata później, 50., aż do końca 80., czy aż właściwie do hmm, symbolicznego upadku realnego socjalizmu, no to też nie był czas, w którym, hmm, nazwijmy to, śląska kultura, tożsamość samy język kwitły wprost wprost przeciwnie, a jeszcze były takie bananimozje związane z tym, że często właśnie ślązacy y, wykonywali te prace, nazwę to takie bardziej wymagające siły fizycznej, a nazwijmy to nie ślązacy y, z, zarządzali czy rządzili. To też wywołało rodzaj takiego śląskiego kompleksu, ale też w pewnym sensie tego, co my dzisiaj nazywamy syndromem y, śląskiej ofiary. No, to, to znaczy dla, dla wspólnoty nie jest to dobra narracja, ale często małe wspólnoty, które doznały różnego rodzaju nie wiem, represji czy, czy, czy, czy taki historycznych, trudnych momentów właśnie próbują tak sobie jakoś, nie wiem, tą traumę tłumaczyć czy racjonalizować. Ale tak jak wspomniałem się naprawdę kultura śląska się odradza, czy właściwie się odrodziła w, w, i, i wie, mam, się mam kawałek tej kultury przed sobą. Tomasz Słupik, wyznania Górnoślązaka, nieoczywiste rozrachunki, zbiór tekstów, które kiedyś były opublikowane, felietonów, tekstów i moja wiedza na przykład, panie doktorze, też jest pobrana z tejże książki. Książka jest edukacyjna. I to pokazuje tą duszę tego, tego Górnoślązaka, czyli trochę duszę Pana, ale Pana przyjaciół, znajomych, rodziny. Teksty są rzeczywiście bardzo ciekawe, bo one też dotyczą tego, co się wokół nas dzieje, wydarzeń politycznych, wydarzeń społecznych. No ale to wszystko jest jak gdyby trochę osadzone w tym Górnym Śląsku. To jest Tu się czuje, że Pan jest stamtąd. Że Pan wie, o czym mówi, bo pan jest tutejszy. Tak, to się... Po po, po my są stąd, z takim specyficznym akcentem. Ale to prawda, choć książka, tak jak pan redaktor słusznie wspomniał, też zawiera wiele tych uniwersalnych wątków, szczególnie tych, które wiążą się z agresją rosyjską na Ukrainę, czy które wiążą się z moimi zainteresowaniami Rosją jako krajem agresorem, jako krajem imperium, jako krajem, którym, który, który jest wielkim więzieniem ludów, narodów. No i oczywiście tym, tym, tym, tym fenomenem rosyjskiej władzy autokracji. To, to, to wielu jakby lat, czy właściwie od prawie dwóch dekad mnie, mnie interesuje. Ale bywa, są też takie bardziej frywolne teksty, które pewnie pan redaktor przeczyta jak moja wizyta z córką w Zakopanem, tak. więc oczywiście nie chcę tutaj spoilerować państwu, <gry> oczywiście wszystkich zainteresowanych odsyłam, więc więc są tam teksty oczywiście poważne, no, ale też bywają teksty, nazwijmy to lżejsze, gdzie myślę, że ktoś, kto... Ten tekst przeczyta gdzieś jakiś nawet nieśmiały uśmiech, a może nie tylko uśmiech czy rozbawienie się, się pojawi. No z tytułów tych tekstów to na przykład Ślązacy, a historyczna Hibris, albo Prawo wyboru o... No albo o mój Śląsku. To takie czułostkowe bardzo, panie doktorze. Tak, to jest, takie, jak to jub... mówią Rosjanie, szcipatielne. Szczypatielny, tak. To Józef, Józef Krzyk to nie ta postać, autochton, zresztą górnik, który później śpiewał tak zwanego górniczego bluesa i rzeczywiście na Rawie Blues to taki znany festiwal, może część z państwa kiedyś była w Spodku się regularnie chyba 40 lat i on tam po śląsku śpiewał taki słynny kawałek, który pamiętam jako licealstet do dzisiaj, Steiger ali Mijol to taki, no a, a o mój śląsku to jest taki jego kawałek, w śląsku tracisz się no, na moich oczach, jakoś tak brzmi i to właśnie jest parafraza, ten tekst właśnie dotyczy Śląska i, i tak kulturowo, językowo, ale też poważnie to, o czym mówiłem, czyli depopulacja i te procesy, które zachodzą do industrializacji. No i powiem szczerze, tak braku pomysłu na ten region i to, i to, i to jakby wewnątrz regionu, ale też myślę, że, że Polska nadal ma kłopoty ze Śląskiem, co zresztą ostatnie dekady pokazują. I to potraktujmy jako płętę. Dziękuję bardzo serdecznie. Dr Tomasz Słupik, autor książki Wyznania Górnoślązaka, oprócz tego badacz, naukowiec Uniwersytet Śląski w Katowicach. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie redaktorze i dziękuję państwu. Pomówmy o tym.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 Listę wszystkich organizacji pożytku publicznego, którym możesz pomóc, znajdziesz na podatki.gov.pl oraz pozytek ngo.pl. 1,5%. Rozlicz się sercem. Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 21.30, Damian Szpyra. Zapraszam najpierw Warszawa, potem Wiedeń i Bruksela. Taki jest plan wizyt zagranicznych przyszłego premiera Węgier, Petera Modziora. To sygnał na zmianę węgierskiej polityki zagranicznej mówiła na naszej antenie Aleksandra Krzysztożek z portalu Focus Euro.pl. Jej zdaniem nastąpi też zmiana w układzie sił w Grupie Wyszehradzkiej. Tutaj widać, że Madziar nie jest jakimś bezkrytycznym fanem Brukseli, ale jeśli chodzi o grupę Wyszehradzką, no możemy tutaj zauważyć, że będzie nam się kształtowała taka dwutorowa oś, bo z jednej strony będziemy mieli Donalda Tuska i Petera Madziara, no a z drugiej strony będziemy mieli no, zaliczanych do prawicy, czy wręcz skrajnej prawicy, Andreja Babisza i, i Roberta Ficę. Komentatorzy przypominają, że podczas powyborczego przemówienia Petera Modziora tłum skandował Europa oraz Rosjanie do domu, sugerując w jakim kierunku chce, by zmierzało państwo po zmianie rządu. Nowy gabinet powinien zacząć pracę w ciągu miesiąca. Donald Trump nie zamierza przepraszać papieża i nie wycofa swojej krytyki pod jego adresem. Amerykański prezydent powiedział też dziennikarzom, że zamieszczona przez niego grafika ukazująca go w szatach Jezusa w rzeczywistości przedstawiała go jako lekarza. Donaldowi Trumpowi nie spodobała się ostatnia wypowiedź papieża. Leon XIV otwarcie skrytykował politykę prezydenta Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza groźby wobec Iranu. Stanowisko papieża poparli amerykańscy kardynałowie, którzy podkreślili, że wojny nie można traktować jak gry wideo. Dwanaście przypadków zawyżania cen paliw na Dolnym Śląsku to efekt kontroli prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową. Zostały wprowadzone po ogłoszeniu nowych przepisów regulujących maksymalne ceny benzyny i diesla. O tym, jak dokładnie były, jakie dokładnie były to naruszenia, mówi oficer pracowy Marek Lech z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej prowadzą prewencyjne kontrole na stacjach paliw. Nieprawidłowości polegają na stosowaniu ceny wyższej niż maksymalna mają charakter jednostkowy. W ujawnionych przypadkach wystąpiły groszowe różnice w stosunku do ceny maksymalnej. Za sprzedaż paliw powyżej ceny maksymalnej grozi kara do miliona złotych. Jutro litr 95 na polskich stacjach może kosztować nie więcej niż 6 zł i 12 groszy, litr benzyny 98 6 złotych i 70 groszy, a oleju napędowego 7 złotych i 58 groszy. 24. 33 minuty po godzinie 21. Stan dnia. Jeżeli patrzymy na Węgry, to już coś wiemy. Odbierze telefon zarówno od Trumpa, jak i od Putina, ale sam nie zamierza dzwonić do żadnego z nich. Zgodzi się również na odblokowanie unijnej pożyczki dla Ukrainy, ale nie zamierza się do niej dokładać. Przyszły premier Węgier, Peter Major, przedstawił plany i pomysły, które zamierza wprowadzić w życie po objęciu rządów. Na konferencji przyszłego premiera, premiera inspe, przysłuchiwał się Michał Makowski. Dobry wieczór, Michale. Krytycy zarzucali Maďarowi, że w czasie kampanii prowadzi tzw. Tak one-man show i dzisiaj dał popis wytrzymałości w tej formule. Przez blisko trzy godziny opowiadał i odpowiadał na pytania dziennikarzy. Zaczął od wezwania prezydenta do szybkiego zwołania nowego parlamentu i powierzenia mu misji utworzenia rządu. Nominalnie prezydent musi to zrobić w miesiąc. W trakcie konferencji Maďar dostał też SMS-a o podejrzanej aktywności szefa węgierskiej dyplomacji Pitera Siarto, znanego ze świetnych kontaktów. Z Dziś rano Sjarto razem ze współpracownikami przyjechał do MSZ-u i zaczął niszczyć dokumenty związane z unijnymi sankcjami na Rosję. W kontekście Ukrainy lider TISY sprzeciwia się szybkiej ścieżce akcesji naszych wschodnich sąsiadów do Unii Europejskiej, ale jest gotów zgodzić się na udzielenie przez Unię pożyczki zbrojeniowej Ukrainie na kwotę 90 miliardów euro pod warunkiem, że Węgry nie będą w niej partycypować. W Brukseli trwają obecnie dyskusje na temat przywrócenia wsparcia dla Ukrainy, ale powtarzam jeszcze raz, że mówimy o zaakceptowanej decyzji, od której Węgry mają możliwość odstąpienia, więc zostaniemy wyłączeni. Madziar odwiedzi Polskę wiosną, czuje też potrzebę wzmacniania znaczenia Grupy Wyszehradzkiej, która może stanowić siłę wewnątrz Unii. Pytany o azyl polityczny dla polityków PiSu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego doradza poszukiwanym przez Polski wymiar sprawiedliwości, aby nie kupowali kolejnych mebli w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 TISA zamierza ujawnić wszystkie tajne dokumenty, umowy i warunki kredytów zaciąganych przez poprzedni rząd. Chodzi o dokumenty, które nie naruszają bezpieczeństwa narodowego ani interesów finansowych Węgier. Będzie to element działań dążących do rozliczenia Fidesu. Swoją drogą system wyborczy stworzony przez partię Viktora Orbana pierwszy raz w historii obrócił się przeciwko niej, stwierdził w rozmowie z polskim radiem Marton Schlangner z niezależnej sondażowni Republikon Institute. Ordynacja wyborcza na Węgrzech została zaprojektowana w taki sposób, aby sprzyjać dużym ugrupowaniom i utrudnić małym partiom wejście do parlamentu. Na w przypadku rywalizacji dwóch dużych partii, Fides musiał się zmierzyć z konkurencją na prawym skrzydle sceny politycznej. Tisa nie miała konkurenta w opozycji, podczas gdy Fides miał naszą ojczyznę, skrajnie prawicową partię, która jest małą partią i otrzymała niezbyt wiele głosów. No ale niektóre z okręgów zostały stracone właśnie, no, zostały stracone właśnie dlatego, że wyborcy podzielili głosy na prawicę. Misja obserwacyjna OBWE pozytywnie oceniła głosowanie w lokalach wyborczych, jednak zwróciła uwagę, że partia rządząca wykorzystywała sprawowaną władzę, aby uzyskać przewagę nad opozycją. Relacjonował Michał Makowski, bardzo Ci dziękujemy. A my połączyliśmy się z panem profesorem Piotr Mickiewiczem, politologiem i ekspertem do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Uniwersytet Gdański. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Panie profesorze, to już raz wzbudziło pewne kontrowersje, bo ja usłyszałem następującą rzecz, że to, co się wydarzyło wczoraj na Węgrzech, troszkę przypomina 4 czerwca w Polsce 1989 roku, bardzo dawno, no bo nastąpiła zmiana,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 Jest podobieństwo. Ja akurat jestem z tego pokolenia, które bardzo się ucieszyło wynikami 4 czerwca i było <śmiech> emocjonalnie do, tego, do, do tych wyborów podchodziło, więc widzę pewne podobieństwo. Miałem wtedy 20 kilka lat i to, był, to, był, to była szansa na otwarcie. Niespodziewana zresztą. I tutaj też widzę taką sytuację, natomiast też widzę konsekwencje, bo proszę zwrócić uwagę, że...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 polityczne dla tego, tego polityka i on musi się z nim zmierzyć kreując pewne, w pewnym sensie program proeuropejski natomiast także uwzględniający stanowisko społeczeństwa węgierskiego, które wcale nie jest tak jak, jak, jak się usiłuje przedstawiać, że w których mediach niezwykle liberalne. Ja bym powiedział, że to społeczeństwo jest europorealistyczne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 wracała do radia. O, oh, w ten sposób po kilku okay. latach nie pracy. Więc, więc wiem, jak co się działo i zastanawiam się nad jedną rzeczą. Bo na razie ta grupa Pitera Madziera jest taka zwarta. No taka zwarta, jak Komitet Obywatelski był przez kilka miesięcy. Prawda? No a potem z, z wielu polityków albo z wiele... Te, os te osoby, które po prostu weszły, stawały się politykami i ujawniały się właśnie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 pan dobrze wie. Natomiast tak. Madziar na razie nie ma psego przeciwnika i to jest jego, jego szansa, że nie będzie tej przysłowiowej wojny na górze i tej naszej, naszej nieszczęstej siekierki, która nam się pojawiła w 91 roku. Tak I, tych <grym> I tych i pajączków i tych pajączków czerwonych, tak, tak, które też biegały.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 które świadczyć miałyby o jego działalności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 ale bierzeć po imieniu. Przecież on także wiedział o tych wszystkich sytuacjach, które miały miejsce. To nie było tak, że premier nie wiedział o tym, że Węgry stają się krajem o w w gwałtownie wzrastającej korupcji. Zresztą sam przecież pamiętaj, to są, to są już czasy, czasy przeszłe, ale jednak w okresie jego rządu przecież sam stworzył klub piłkarski, który miał być tym najważniejszym klubem piłkarskim na Węgrzech. Koniec, kropka. No tak, i na przykład...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 Spór polityczny w Polsce. Uczestniczyć, opowiedzieć się po jednej stronie z, z, z politycznej w Polsce, ponieważ po prostu no, oni chcą prowadzić nacjonalną politykę europejską. Polska jest ważnym partnerem, o czym świadczy fakt, że przyjeżdża, przyjeżdża pierwsza wizyta będzie, będzie, odbędzie się w Polsce. Natomiast po co mu jest tworzyć sytuację, w której będzie stroną, stroną sporu? Nie sądzę, aby był tak małostkowy żeby odgryzł się na pisie za wsparcie Orbana. W związku z tym jeżeli tylko obydwaj nasi politycy wykażą się odrobiną inteligencji i wyjadą, a mają takie prawo z Węgier przed objęciem rządów przez, przez tis nikt nie, oni nie będą im w tym przeszkadzać. Zresztą to i tak odją spadnie na Orbana. Panie profesorze, a jak dojdzie do sytuacji takiej, że te wszystkie nieprawidłowości, eufemistycznie mówię, no te złodziejstwo, kradzieże, korupcja, zacznie to wychodzić. Bo i muś, muszą to, TISA musi to zrobić, dlatego, że jeżeli tego nie zrobi, będzie zawód społeczny. Nie może tego rozmydlić w żaden sposób. No jeżeli zacznie to wychodzić, to co wtedy zrobią polity, polscy politycy, politycy Prawa i Sprawiedliwości z prezesem na czele, zwłaszcza z prezesem, który zawsze mówił, że najgorszą rzeczą w każdym państwie jest korupcja, złodziejstwo, mitrężenie pieniędzy publicznych. No przecież to był sztandarowy jeden ze sztandarów yy, Prawa i Sprawiedliwości. No i tutaj to ten Budapesz, który miał zawitać w Warszawie, no i co będzie? Obawiam się, że pan prezes i otoczenie pójdą w zaparte, czyli będą mówić o próbie rozliczenia, niedemokratycznym państwie, będą powtarzać te same, te same slogany, które słyszymy dzisiaj w polskiej polityce, że przecież oni są najświętszymi strażnikami konstytucji i przepisów prawa, tylko ten, ten, ten nieprawomyślny rząd powołany w rocznicę stanu wojennego łamie prawo, niszcząc w partii I dokładnie będzie taka sama narracja, ponieważ nie mają innego wyjścia. Zapędzili się sami w kozi róg popierają, Uh, Orbana, dokładnie to samo robią z poparciem dla Trumpa i potem będzie narracja, że przecież to inni są winni, a nie my, my jesteśmy prawdziwymi demokratami. Czy wygrana Peter Madziela może zmienić sytuację partii tych skrajnie prawicowych, czy prawicowych w Europie, we Francji, w Niemczech? Bo nagle to pokazuje, że przy tak ogromnym instrumentarium finansowym, logistycznym, informacyjnym, Innym propagandowym, można przegrać? Może, ale też bym powiedział, że patrzyłbym na to indywidualnie, bo proszę zwrócić uwagę, że w każdym z tych, z tych krajów, w którym populistyczna prawica zdobywa popularność, czyli w Republice Federalnej Niemiec, we Francji, we Włoszech, mamy. mamy i zupełnie inne determinanty, ty, ty, ty, które powodują wzrost popularności ty, ty, tych partii. Natomiast Faktem jest i to jest takie chyba moje, moje, takie, moja taka teza, oczywiście stosunkowo mało mam dowodów, żeby udowodnić tą, tą tezę. Natomiast wydaje mi się, że Putin musi bardzo mocno prze, przemyśleć kwestię dalszego finansowania oddziaływania medialnego oraz wspierania partii populistycznych, ponieważ to już jest druga, druga porażka z rzędu. A proszę zwrócić uwagę też na zmianę sposobu czy tonu prowadzenia dyskusji przez pana premiera Słowacji, która jakby też jakby nastąpiło otrzeźwienie i jest bardziej taka, taka, taka dyskusja o tym, że no jednak z tą Europą trzeba rozmawiać, niekoniecznie należy się z nią walczyć, bo tak naprawdę okazuje się, że ta Słowacja po przegraniu wyboru przez Orbana została osamotniona jako ta pro, i otwarcie pro, prorosyjskie państwo u członkowskiej Unii Europejskiej. No tak, ale Słowacja też tłumaczy ty że to chodzi o kwestie paliwowe i bezpieczeństwa, tak samo jak Węgrzy, tylko że i Słowacja i Węgry no, miały na to czas, żeby zabezpieczyć się paliwowo, bo przecież różne rurociągi, e, zabezpieczenia, bypasy można było zawczasu przygotować. Nam się to, nam się to udało. Oczywiście, tak i nadal, nadal mają taką szansę. Przecież istnieje możliwość dostarczania zarówno ropy, jak i gazu. Owszem, wymaga to większego zaangażowania Unii Europejskiej, ale taka propozycja ze strony Brukseli padała wobec, wobec obydwu państw, a zwłaszcza Słowacji. Jest to dużo prostsze akurat w przypadku Słowacji niż Węgier. Panie profesorze, to wobec tego, jeżeli pan pozwoli, to na chwilę do stanu zaznaczone się za ocean przenieśmy. Jak panu się podobał ten obrazek kolorowy bardzo, w stylistyce tak obrazków świętych, czyli Donald, Donald Trump, który pozuje na Jezusa? Ja bym powiedział, że przeczytałem wytłumaczenie pana prezydenta Trumpa, który sugeruje, że on nie jest Jezusem, tylko lekarzem i taki, taki przebływ z myśli mi przeszedł przez głowę, że chyba ktoś tu potrzebuje lekarza, ale chyba nieco innej specjalności. No, i no czy... to, co, to, co można powiedzieć? No to, to, to, to jest tak infantylne i tak ośmieszające instytucje prezydenta, mocarstwa globalnego i samo mocarstwo, że, że no, no cóż, no... no, no, no. No, jest, jest, to dowód, jest to kolejny dowód na to, że ja zawsze się się, że chyba w, Pe w Pekinie już nawet nie wiedzą z czego się cieszyć, bo to jest generalnie, Trump udowa udowadnia światu, że e, jedynym rozsądnym mocarstwem globalnym jest Chińska Republika Ludowa. A obywatel amerykański mieszkający w Watykanie, czyli papież Leon XIV, dobrze reaguje na te, no, takie do no, przedziwne e, historie, które wyczynił. Donald Trump? A, to znaczy tak, bo my pamiętajmy o tym, że jednak katolicyzm to nie jest wiodąca religia w Stanach Zjednoczonych. My tam także, że, że nie jest, nie, on nie jest taką twarzą numer jeden, tak jak my patrzymy na to w Europie, w Polsce, że papież to jest w zasadzie posła, posłaniec Boży na ziemi, nas, następca Jezusa i tak dalej, tak dalej, co byśmy tam sobie jeszcze nie wymyślili, jeżeli chodzi o interpretację pozycji papieża w, w, w katolicyzmie. Natomiast, jeżeli, no, po prostu doskonale sobie zdaję sprawę, jaka jest jego pozycja pozycja w, w percepcji przeciętnego Amerykanina i po zachowuje się w zasadzie bardzo dobrze, po prostu pokazując niestosowność pewny, pewnych zachowań i pokazując, że bez względu na to, jakiego jesteśmy wyzwania chrześcijańskie, chrześcijańskiego, to obrażamy, Pewną wizję funkcjonowania czy religii, czy funkcjonowania człowieka w, wierze, w swojej wierze. I chyba to jest też bardzo interesujące, że zafascynowani Donaldem Trumpem polscy politycy również za, zareagowali bardzo, bardzo krytycznie. No, ja myślę, że my zaczynamy żyć w, takim, w, takim, w takiej rzeczywistości politycznej, że niektórzy, niektó niektóre osoby będą się niedługo wstydzić, że zakładały sławetną czerwoną czapeczkę. No tak, i skandowały w, w tak. parlamencie. W parlamencie tak, też, tak. Tak. Dobrze, jeszcze... Dosłownie mamy 30 sekund. Panie profesorze, czy to, że minister Żurek wystąpił do prokuratury, żeby zbadała, no, jak, dlaczego administracja prezydenta Nawrockiego zajmowała się sprawami, którymi nie powinna się zajmować, czyli sędziami Trybunału Konstytucyjnego, przyniesie jakiś efekt? Nie przyniesie, ponieważ no, pan prezydent i jego otoczenie, a zwłaszcza chyba jego otoczenie podjęło decyzję, że chcą przebudować nieformalnie system, rzecz, parlamentarny, system polityczny Polski na system prezydencki. Powraca hasło falandyzacja prawa, ale niestety chyba... Postaci, które stoją za, za, tym, za tym pomysłem, nie dorastają się tej pamięci pana, pa, pana, pa, pa, pana profesora Falandysa. Pa, bardzo panu profesorowi dziękuję. Piotr Miskiewicz, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Uniwersytet Gdański, był państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie, dobranoc.